Mielenie Zezorem. Witamy naszych słuchaczy, a grono ich coraz bardziej się powiększa, w naszym trzecim spotkaniu na temat prawdy i fikcji dotyczących 10 kwietnia roku 2010. Zezoro na początek powinien się kłaniać, przed chwilą przeszedłem lekcję. Kłaniasz się niżutko, Zezoro? Kłaniam się również ja, Joanna Wiorkiewicz. Drogi Zezoro, dla ciebie, dla mnie, dla naszych przyjaciół, dla naszych znajomych ten dzień był ostrą cezurą w historii. Tym bardziej musimy się przyjrzeć chyba dokładniej wszystkiemu, co się tego dnia działo, co miało się rzekomo dziać na przykład na zaśmieconej łączce na rubieży lotniska wojskowego Siewierny w Smoleńsku. Jak obiecywaliśmy w poprzednim, podczas poprzedniego naszego spotkania, dziś będziemy mówić o ofiarach, bo to właśnie one są najważniejsze. Jak rzekomo zginęły, w jakim były stanie, jak wyglądała akcja ratownicza, czy też później procedury identyfikacji, to są bardzo bolesne kwestie ale musimy chyba zacząć od tego, jak osoby znalazły się na liście, jak się dostały gdzieś na to okęcie, czy gdzieś indziej, nie wiem, co nam opowiadano o wylatywaniu, ile samolotów miało rzekomo wylecieć, etc. etc. Czy możesz nam to w jaki sposób krótko zacząć przypominać? Będziemy dochodzić do tego, że tak powiem, krok po kroku narracja tak zwana o tej sytuacji rozwijała się, można powiedzieć, dynamicznie, bo się pojawiały nowe postaci po kolei, więc razem z, z opowieściami po drugiej stronie, czyli po tak zwanym nieszczęśliwym lądowaniu. Można powiedzieć, że na początku nie było wiadomo nic w jakiś sposób delegacja została zebrana. Jedynie tyle, że powstał ogromny Dysonans i zamieszanie na, na samym początku, bo na ekranach telewizorów widzieliśmy, zarówno w telewizji polskiej, jak i innych, zginęły 132 osoby. Ta liczba 132, tajemnicza, jak ona się pojawiła. Dlaczego? Co gorsza, pojawiły się, oprócz tej samej liczby, powtórzonej przez czynniki oficjalne w Rosji i w Polsce także, między innymi pan Paszkowski tą liczbą się posługiwał na początku, pojawiła się lista imienna, tych 132 osób i na tej pierwotnej liście były osoby, które okazały się później w dobrym zdrowiu na szczęście, między innymi na przykład pan minister Jacek Sasin. To już odrębna kwestia zamieszania spowodowanego przez Jacka Sasina, bo ta osoba akurat nie tylko w gronie tak zwanych śledczych i badaczy tutaj udziela wiele kontrowersji ze względu na jego niespójne wypowiedzi, wielokrotnie wykluczające się z innymi, ale także zmieniające się z biegiem czasu. To wprowadziła ta osoba zamieszanie w czynnikach najbardziej, najwyższego rzędu, między innymi u samej, samej osoby marszałka Sejmu obecnego prezydenta Pomorowskiego, który publicznie wyraził ogromne zdziwienie, że jak to pan, pan, pan minister Sasin żyje? Dosłownie tak i to zostało zarejestrowane, więc... Takich smaków tam jest więcej, w cudzysłowie smak. bo to są jakby akcenty, które mogą bawić detektywów, natomiast dla obserwatorów, które są trochę bliżej, są ogromnie bolesne. Niemniej przez to trzeba się jakoś przekopać, żeby do, dotrzeć do prawdy, bo te niewyjaśnione zagadkowe liczby i sprzeczności pod nimi kryje się jakaś prawda materialna i do niej na pewno można dojść, bo tak uczy ich historię i tak uczy kryminalistyka jakaś prawda istnieje i można ją odkryć i to jest pozytywne. Co do wyjazdu, może przypomnę, że pierwszą wersją była taka, że listę oficjalną przygotywa kancelaria prezydenta, tylko ona była władna, tutaj żadne czynniki wojskowe nie miały jednego na to wpływu. Listę tę miała w rękach zastępczyni szefa kancelarii, pani Doraczyńska, ona to wszystko w imieniu pana Sosina zorganizowała, czyli miała dostęp do ostatniej chwili do ewentualnych zmian personalnych na tej liście i no, tak się złożyło, że nieszczęśliwie ona, razem z tą ostateczną listą i z, z, z, z, z tymi pasażerami zginęła w trakcie trak ledy. ale ledy. Przed... Tak naprawdę nie można ustalić, jak było do ostatniej chwili istotnie i stąd to zamieszanie z, z różnymi osobami, które wsiadły albo nie wsiadły, no bo ta lista była dynamiczna, ona się zmieniała w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach, a nawet godzinach, które osoby wręcz nie dotarły na lotnisko. Tu przypomnę na przykład pracownicę sekretariatu, panią Gust, która była, nawet jej paszport przyleciał prawda, i z całą delegacją został odnaleziony w Smoleńsku. A pani Góz w dobrym zdrowiu została, bo się rozforowała ostatniego no, dnia i przyszła. Nawet przedostatniego, bo już 8 kwietnia, jak się okazało, była w Gdańsku, dokąd pojechała z panem Łopińskim. Ale ta lista, o której wspominasz, tych 132 osób podobno krążyła już tydzień wcześniej w internecie wśród dziennikarzy, którzy mieli wybrać się również z tą delegacją, mieli obsługiwać tę delegacje. Wspominała o tym dla naszego dziennika pani redaktor Anna Pietraszek, która była przerażona tym faktem, że lista, która powinna być, która właściwie należała do tajemnicy zawodowej kancelarii prezydenta, krążyła sobie wolno w internecie. Już samo to wskazywało na pewne dziwne zachowania i sytuacje. No tak, przypominamy sobie teraz jeszcze w trakcie poglądania na, na wylot, pojawiły się historie jak kłótnia, tak, że co prawda... Być może prezydent nie naciskał, że nie, nie, nie lądować, ale była kłótnia przy wylocie, bo oni już wiedzieli, że pogoda jest zła, więc była awantura podobno na, na płycie lotniska, że prezydent obsztorcował kapitana Protasiuka, że on ma wykonać rozkaz, wszyscy na pokład jedziemy, mimo tego, że jest mgła, ja wam rozkazuję i podobno ktoś to widział nawet i nagrał jest to na kamerach i tak dalej. No Potem się okazało, że, że nie ma żadnego obrazu z kamer, wszystko zniknęło i nikt nie słyszał ani nie widział takiej kłótni, a w ogóle to jest nie do pomyślenia dla wojskowych jakiegokolwiek szczebla, że by dopuścił myśl o czymś takim, żeby oficer mógł brać udział w takiej kłótni, czy to z prezydentem, czy ze swoim bezpośrednim przełożonym, czy też dalszym przełożonym, bo mowa tutaj jest o Błosiku, czyli dowódcy lotnictwa. Po prostu się w głowie nie myśli, żeby to, coś takiego miało miejsce, jakikolwiek Oficer jakiejkolwiek armii, niech to będzie Mozambik, myślę, że, że nie pozwoliłby sobie na takie zachowanie, nawet podniesienie głosu na swojego przełożonego. Już nie mówię o kłótnie, o wykonywaniu rozkazów. Że pan leci, ja nie lecę, bo mgła jest, odmawiam. No, bo po prostu to jest, poziom śmieszności został przekroczony już parokrotnie. Ale no cóż, no, Gazeta Wyborcza i jej apolici, i traktują Polaków jak idiotów, więc no, mogą tworzyć takie historie. Natomiast... te Różne narracje przedziwne, bajeczne czytałam nie tylko w Gazecie Wyborczej, tutaj nie chcę, broń Boże, relatywizować tego, co opisała Gazeta Wyborcza, bo koledzy z Czerskiej Prawdy wiedzą wszystko najlepiej, ale zauważmy, zginęła cała jakakolwiek dokumentacja z Okęcia, jest kompletny szlaban, wszystkie, przy, przypomnijmy, że wszystko, co się odbywa na Okęciu, cały obieg, cały przebieg wylotów i przylotów i tak dalej, wszystko to jest rejestrowane, non-stop i mało tego, potrójnie rejestrowane na trzech twardych dyskach, w razie, gdyby w razie czego miał się jeden zepsuć, czy drugi, to jeszcze pozostaje zawsze trzeci. Do tego dochodzą inne sposoby rejestracji tego, co się dzieje na Okęciu. Wszystko to zniknęło. Pracownicy otrzymali zakaz wypowiadania się na ten temat. Wiemy, że tam panował tego dnia jakiś chaos, że samoloty były pospóźniane i tak dalej. Przy czym nasza delegacja rzekomo miała wylatywać z lotniska wojskowego. Nie ma żadnych zdjęć, nie było żadnych dziennikarzy, którzy fotografowali prezydenta. Zaznaczam, fotografowanie prezydenta nie służy temu, by zdjęcia pan prezydent taki czy inny umieszczał sobie w albumie rodzinnym. To jest również rodzaj zabezpieczenia. To jest praca dokumentacyjna. Bo nigdy nie wiadomo, co się może stać i w jakim momencie może to być na przykład zdjęcie ostatnie, prawda? Nie mamy zdjęć z Okęcia, nie mamy żadnych filmów z Okęcia, nie mamy żadnego zapisu służbowego z Okęcia. Zakładamy, że wylecieli, kto ile samolotów, kto w którym samolocie. Tutaj mieliśmy, zbierając szczegółowo włosek do włoska, wszelkie ślady, mieliśmy swoje koncepcje, mówię my, blogerzy, prawda? No W, w ramach te, tych badań przyjrzeliśmy się dokładnie terminalowi wojskowemu. Ja sobie czy, czy odświeżyłem, czy poznałem bliżej szczegóły topografii terenu i wiem, jak to, i, to, obecnie w szczegółach jest to zorganizowane. Dla ciekawości, otóż delegacje rządowe są zawsze obsługiwane przez terminal wojskowy 36. SPLT tak zwanej. To zostało obecnie rozformowane, ale tylko zmieniło nazwę, bo jest w tym samym miejscu z tymi samymi zadaniami nadal pracuje. Zresztą tak było zawsze i to jeszcze od przedwojnia, od kiedy zbudowano okręcie, to w tym miejscu była jednostka wojskowa, która obsługiwała właśnie rząd. Nie bez powodu, bo transport lotniczy rządowy jest obsługiwany przez wojskowych na specjalnych zasadach, właśnie ze względu na bezpieczeństwo państwowe. Wojsko musi to chronić. Są różne sytuacje, między innymi właśnie ta ta obsługa i ochrona ma służyć w sytuacjach ekstremalnych, między innymi na przykład wojny. Dlatego tak to jest zrobione. Terminal wojskowy to jest część wydzielona ogólnie dostępnego lotniska, czyli mieści się w jednym kompleksie lotniskowym. Tam są wspólne pasy rozbiegowe, wspólne parkingi i tak dalej, ale wewnątrz. Natomiast na zewnątrz jest oddzielny wjazd, oddzielna ochrona, ogrodzona, wydzielona. Osoby niepowołane tam nie, nie mają wstępu i Ochrona tego obiektu i wszystkie procedury, które tam panują, spełniają rygory wojskowe. Czyli oprócz tego, co tu mówisz o tak zwanym monitoringu potrójnym, który dotyczy całego kompleksu lotnictwa w ze względu właśnie na bezpieczeństwo, na, na kontrolę lotów. O to chodzi, bo to jest kontrola lotów międzynarodowa. Tam są spełnione standardy światowe, czy wszystkich organizacji lotów cywilnych. Polska jest stroną wszystkich tych umów konwencyjnych, między innymi właśnie ICAO ale też i innych, IKO, Ajata, to są te dwie największe organizacje przewozów lotniczych, ale też innych. Polska należała do liderów w dziedzinie lotnictwa na początku wieku XX. Lot jest bardzo starą firmą, ma bardzo duże osiągnięcia. W lotach dalekobieżnych między innymi. Lot był jedną z pierwszych firm, która uruchomiła komercyjne linie stałe, do Ameryk, no, to o tym pamiętam. Mamy wielkich lotników, między innymi właśnie Żwirko i Wigura. Główny kompleks lotniczy w Warszawie mieści się przy ulicy właśnie Żwirki i Wigury, na ich cześć, więc tu się nie ma czego wstydzić. To, to, to nie jest jakieś dziwne miejsce, gdzie wszystko ginie. Opowieści o tym, że tam znikły zapisy z monitoringu, albo że ktoś się zgubił, albo samolot wyleciał, albo nie wyleciał. To są bajki totalne, bo tam porządek panuje taki sam, jak na lotnisku, na przykład Ochara, czy czy w Tokio, czy w Amsterdamie, są dokładnie te same standardy, i Amerykanie czy Holendrzy, którzy przylatują do Warszawy, nie czują żadnego dyskomfortu na tym miejscu. Tam, tam jest wszystko poświatowemu. Więc jeżeli ktoś mówi, że, że, że nagle zrobiła się czarna dziura, no to oczywiście jest to bzdura. To taka propos technicznych rzeczy. Natomiast co do tej naszej konkretnej sprawy, kiedy się sformowała ta delegacja, i tak dalej, co się z nią wydarzyło, jak, jak to się przebiegało. W tym momencie jak opinia publiczna zaczęła o to pytać, nie wystarczały jej te wytłumaczenia, że albo to nie powinni się tym interesować, to rodziny i tak dalej, pojawiły się dwie postaci. Pierwszą z nich, najważniejszą, to był pan Klarkowski. Nagle się pojawił znikąd, bo wcześniej o nim nie było wiadomo, po wielu miesiącach, on się nie ujawnił pierwszego dnia, tylko po kilku miesiącach, nagle wyskoczył z relacjami prasowymi i opowiadał, że był tak na lotnisku, to było jakoś tak rano, on nie do końca pamięta, przyszedł po coś, miał tam upominki jakieś, bo jeden z organizatorów przywiózł jakieś materiały, oni je załadowali do samolotu, widział wszystkich na tym terminalu właśnie wojskowym i, i wszystkie te osoby i na nim to sprawiało wrażenie, tak jak scena z wesela, bo to wszystko, różne mundury kolorowe i taki wielki tłok. Oli on się wyraził, prawda? Ja tylko się włączę na sekundę, żeby ci nie przerywać taką myślenia. Pan Klarkowski, socjolog z zawodu a, i to bardzo wysoko usytuowany w tym stowarzyszeniu socjologów, chyba nawet teraz przewodniczący, był doradcą kancelarii prezydenta od wielu lat, jeszcze sprzed kadencji Lecha Kaczyńskiego i miał rzekomo zobowiązku dopilnować odlotu tej delegacji, miało po prostu pożegnać się rzekomo z prezydentem i tak dalej. No tak, on jest jedną osobą, która widziała, jakby ten czy potwierdziła fakt zebrania się tej delegacji, że ona tam była gotowa do wylotu, się zbierała i wsiadała do samolotu. Jest jeszcze jedna relacja osoby, która tam była oraz no i to ciekawe właśnie, te dwie osoby nie mają żadnych materialnych na to dowodów, czyli żadnych fotografii i tak dalej nie zrobiły. Są ich opowieści, które wzajemnie, jedna, drugi w szczegółach przeczą. Są one też niewiarygodne I tak zostały ocenione przez podczas drobnej analizy w logosferze i też w artykułach prasowych. W drobnych niuansach te relacje są sprzeczne i są jak całościowo niemożliwe w tym znaczeniu, że tam szczegóły się nie zgadzają i są przez to niewiarygodne. To znaczy osoba, która faktycznie miała brać udział w takim zdarzeniu, opisywałaby go inaczej. Ci o... Są o... niuanse psychologiczne i techniczne też, bo tam się czas nie zgadza pewnych rzeczy, operacji i tak dalej. Nie zgadzają się personalia, nie zgadzają się jakby szczegóły, jak to się naprawdę odbywa w realnym życiu. Więc... Chodzi o pana, o posła PiSu Martynowicza, zdaje się, prawda? który opowiadał, że również tam był, że widział prezydenta i tak dalej. Był to, jest to jedyna osoba, która widziała prezydenta e, ostatni raz, że tak powiem, najpóźniej. Tak, my, my oprócz tego, oprócz tych opisów, nazwijmy to umownie weselnych, mamy też e, m, wyjątkowe zdjęcia tutaj na jednym z portali się. Pojawiły też po długim czasie, po kilku miesiącach. Po kilkunastu miesiącach. Zdjęcia rzekomo właśnie. To jest ciekawe, że one się pojawiły wtedy, jak rozgorzała dyskusja i ona była prowadzona uporczywie jakby, w cudzysłowie to powiem uporczywie, w dyskusja się toczyła, jak to jest możliwe, że na tym podkręciu nic nie wiadomo, tutaj żyjemy w całkowitej ciemności, w dzisiejszych czasach takie zaciemnienie no, nie da się osiągnąć w praktyce. I wówczas właśnie wyskoczył pan, pan Klarkowski i, i reszta I to, to wyskoczył ale... w miejscu, które cieszy się powszechnym zaufaniem w katolickim kraju, mianowicie w telewizji TRWAM i w Radiu Maryja, prawda? Tak, ale nie chodzi o meritum, to znaczy o, o to, co, co oni opowiadali. Ale to było jeszcze mało. Najwyraźniej to nie wystarczało i nie ugasiło tego, tych niejasności, bo one się potęgowały i wtedy wypłynęły zdjęcia, jak ja nazywam zdjęcia pani Kurtyki. W cudzysłowie, bo ona, co prawda na początku nie było wiadomo, że to ona to publikuje, czy przez nią te zdjęcia przeszły. Zdjęcia mówią o samolotu przed wylotem, czyli polewał przed wylotem o pięciu w różnych tam ujęciach. I myśmy przez jakiś czas te zdjęcia oglądali z, z, z podróżnymi kątami, no i doszło do tego, że te analizy doprowadziły nas do, do, do głębokiego przekonania, że to są fałszywki, bo one się po prostu te zdjęcia między sobą nie zgadzały. Tam są szczegóły retuszowania nachalnego, wręcz takiego, no powiedziałbym, prymitywnego, co się rzucało w oczy. W efekcie tego, tej, tej, tej pisanej dyskusji w internecie Nastąpiło wyjaśnienie do, do tych zdjęć, to znaczy z artykułem objaśniającym wyszła pani Kurtyka. Napisała artykuł w naszym dzienniku i też w internecie, że ona potwierdza autentyczność tego zdjęcia, czy tych zdjęć, które tam były publikowane, Ona dostała jedność zaufanego źródła. Ona wie, że są w 100% autentyczne i nie wzbudzają żadnych wątpliwości. No i wówczas ja sam wystąpiłem z taką takim apelem do niej, aby ujawniła to źródło, skoro już te zdjęcia są publikowane, to niech ujawni, e, przy, jeżeli nie może źródła, to przynajmniej uzasadni, dlaczego to źródło jest tajne. Więc rozumiem, że, że są takie sytuacje i się chroni informatorów, no ale skoro zdjęcia już zostały opublikowane i są w obiegu jako wizerunek, czyli obraz, no to naturalnie jest, że ich wykonawca, czy producent, czy fotograf ma ich oryginał na aparacie swoim, więc może je podać w oryginale. I tego zażądałem, no bo dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. A minęły już chyba trzy miesiące od tego momentu, więc chyba nie doczekam się żadnej odpowiedzi. No I, myślę, no. i to jest dowód dla mnie, że, że to przypuszczenie, które było moctem, było motonatorem tego, tego, tego wezwania, no okazuje się prawidłowe. Znaczy przez ten, przez bieg wypadków, może no, że faktycznie przypuszczenia ludzi, którzy obserwowali, analizowali te zdjęcia, to nie są tylko nawiedzeni blogerzy, bo to są, jest kilku fachowców, którzy, którzy są w stanie te zdjęcia rozwalić na, na drobiazgi i stwierdziły faktycznie, że to jest są fałszywki. No i powiem szczerze, że ja jestem prawie w 100% przekonany, że, że to są fałszywki, skoro ich nie możemy zobaczyć. No więc tak, w ogóle nie wiemy o której godzinie, kiedy jaki samolot wylatywał, ale faktem jest, że na Okęciu były wówczas cztery gotowe do lotu samoloty. Trzy jaki i jeden Tupolew, a być może dodatkowo Kaza. I wygląda na to co zresztą ostatnio, jakieś chyba dwa czy trzy miesiące temu potwierdziła nawet TVN, sama czytałam ten komunikat, że oprócz e, dziennikarzy, którzy wylecieli bardzo wcześnie jakiem, który zresztą musieli zamienić na inny jak, bo podobno było coś tam niesprawnego, oprócz tego wyleciał drugi jak z panem Sasinem i paroma członkami kancelarii oraz kilkunastoma dodatkowymi osobami, być może dlatego, ta liczba 132, ja tylko zakładam, może, mogła się na początku zgadzać, ponieważ były w sumie dwa samoloty w jednym jaku. Wyleciało oprócz dziennikarzy, jak mówię, 36 30, 30, osób i 96 następnym samolotem. To znaczy, mogły nawet wylecieć trzy jaki, przepraszam, może się poprawić, bo wygląda na to, że generał Łasik, pan prezydent i kilka innych osób, kilkanaście innych osób w ogóle polecieli jeszcze innym jakiem a potem mógł wylecieć z resztą delegacji Tupolew albo Kaza nawet. Dokąd ten Tupolew poleciał, czy to Kaza, nie wiemy, bo faktem jest, że co udowodnił zresztą nieżyjący już pan Dariusz Spineta, że Tupolew 101 nie miał prawa w ogóle wlecieć w obszar Rosji. Nie miał takiej zgody w momencie jego rzekomego wylatywania. No tak, tu jest ta sprawa wywiadu, który on pokazał wczoraj wizji bodajże, gdzie jest podany, wydrukowany plan plan lotu. On jest z błędem. Tam jest taki kardynalny błąd dotyczący punktu orientacyjnego. te Punkty przelotowe są nazywane skrótowcami. Punkty mieszczą się w korytarzach. Jest ileś tam korytarzy ruchu międzynarodowego i każdy z nich ma ileś tam punktów charakterystycznych przelotowych na, na tej trasie. Węzłowych, tak zwanych, gdzie te trasy się roz, roz, rozwidlają albo się krzyżują. I Jednym z tych punktów charakterystycznych na granicy polsko-białoruskiej jest tak zwany Axil, albo Askil. Askil to właściwie się nazywa, tak. A natomiast w, w tym planie lotu, w, tej, w tym harmonogramie było napisane Axil. To jest literówka, która w związku z tym, że te, te plany są rejestrowane elektronicznie, komputerowo, na pewno by zostało odrzucone, nie mógłby być w systemie komputerowym zaakceptowany, a system komputerowy nie jest pojedynczy, ale podwójny wręcz. Jest to system międzynarodowy prowadzony przez bodajże Brukselę, jeszcze jest jego druga filia europejska, w innym miejscu już nie pamiętam, w którym w każdym razie pozwolenia na przelot uzyskuje się, czy uzgadnia się właśnie za pośrednictwem tego systemu. To jest międzynarodowy system, nazywa się Eurocontrol i on jest zintegrowany dla wszystkich krajów. Także jeżeli taki samolot leci, no to jego trasa i jego szczegóły techniczne przelotu są wcześniej uzgodnione. Jeżeli nie są uzgodnione i ustalone i zarejestrowane w tym systemie, to może być na krótko przed wylotem, ale jeżeli w trakcie lotu tego nie ma, to samolot nie może dalej kontynuować lotu. Poza terytorium danego kraju. Jeżeli trasa nie byłaby zaakceptowana i Rosjanie by nie, tej trasy nie przyjęli do wiadomości, nie dali zgody dyplomatycznej na ten przewod, no to nie, nie, nie mógłby się odbyć. Zgodę dyplomatyczną z, z, ze zgłoszonym planem lotu można dostać także w trakcie. To nie jest tak, że to musi być na tydzień, czy na, na, na dwa dni, czy na jeden dzień wcześniej. Nie. Jeżeli są nagłe sprawy, to takie. Taką zgodę można uzyskać Dosłownie w ciągu minut nawet w sytuacjach awaryjnych. No w sytuacjach awaryjnych, przepraszam, że tutaj znowu wejdę Ci w słowo, ale przecież, wiesz, gdybym ja organizowała na przykład coś takiego, to zdecydowanie zadbałabym o to, żeby mieć taką zgodę już i dwa tygodnie wcześniej, a nawet miesiąc wcześniej, bo tak, bo przecież, przecież ta wizyta była organizowana przez szereg miesięcy. I leci nie ktoś zwykły, tylko leci pan prezydent, prawda? Więc są wymogi dyplomatyczne też i tak dalej. I Miałem zamiar to, to uzupełnić. Właśnie chodzi o to, że na nieszczęście tej mojej wypowiedzi prezydent to nie jest byle kto i wizyty dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów i wyżej, a to jest wyżej, są odpowiednio wcześniej dekretowane jakby zgodnie z protokołem dyplomatycznym stemplowane przez odpowiednich ambasadorów. Więc tutaj nie dlatego, że, że prezydent nie może przylecieć prawda, samolotem wojskowym na terytorium obcego kraju, nie. Dlatego, że głowa państwa polskiego, jeżeli wylatuje do innego kraju, jej przybycie musi być mieć odpowiednią oprawę dyplomatyczną zgodną z protokołem. Ta, ta strona przyjmująca musi wykonać jakieś czynności, dyplomatyczny. To jest wiele rzeczy, bo tam są techniczne uzgodnienia dotyczące ilości samochodów, ochrony, wystroju wnętrz, osób, które będą w tym brały udział w ceremoniach, ich poszczególne, poszczególnych, poszczególnych ceremonii, jakie one potrzebują, mieć oprawy, jacy tam oficjele będą obecni, godzinowy rozkład tych zajęć i tak dalej. To wszystko musi być, mieć dyplomatyczny stempel. I dlatego właśnie te plany takich wizyt są odpowiednio wcześniej przygotowywane i jedną z tych elementów rutynowych jest plan lotu i zezwolenie na, na wlot. I akurat w tym wypadku, tak, kiedy głowa polskiego państwa miała na takie ważne uroczystości tej 70. rocznicy zbrodni katyńskiej lecieć. Więc sprawa prestiżowa dla obu rządów tak, wielkiej wagi historycznej, moralnej i państwowej. Okazuje się, że nie tylko nie jest to dograne w sensie tej, tej oprawy ceremonialnej i dyplomatycznej, ale nawet plan lotu nie został zaakceptowany, czyli nie było zgody na wlot na do rosyjskiej strefy, do rosyjskiej przestrzeni powietrznej, to znaczy Rosjanie nie zarejestrowali zgody w systemie Eurocontrol. No, to jest sytuacja absolutnie niewyobrażalna. W jakimkolwiek kraju świata, żeby głowa tego państwa wylatywała z domu, nie mając wszystkiego dopiętego na ostatni guzik, nie mając najważniejsze rzeczy, czyli planu lotu, który jest zatwierdzony na wszystkich szczeblach. Po prostu to jest niewyobrażalne. No właśnie, a nam się to daje do wierzenia, że tak właśnie było, tak powinno być i oni tam rozbili się 15 metrów przez 26 metrów nad ziemią. W każdym razie twierdzenia mediów o czterokrotnym podchodzeniu do lądowania jakiegoś samolotu, wymiennie mówiono najpierw o Ile 76, któremu się tam ogon urwał, potem mówiono o tu Tupolewie, więc te wszystkie twierdzenia o tym czterokrotnym podchodzeniu potem zostały z dnia na dzień, bodaj z 14 na 15 kwietnia nagle zmienione, ale nie chcę jeszcze tak szybko wybiegać w czasie. W każdym razie to, co nam się tego dnia dawało do wierzenia, to już w pierwszych momentach, w pierwszych minutach stawiało nam włosy na głowie i nie mogliśmy sobie poradzić z tym ogromem zdumiewających przypadków. Między innymi samo to, że ten samolot, który się rzekomo tam rozbił, Zostało z niego tak bardzo niewiele. 40% masy, jak obliczyli inżynierowie, którzy się tą sprawą zajmowali, w tym przede wszystkim inżynier Cierpisz. Zniknęło zupełnie paliwo. O tym też mówiliśmy poprzednio, ale powtarzam na przykład, zniknęło nagle paliwo, a tego paliwa ten samolot miał bardzo dużo, bo miał wracać również i jeszcze miał mieć pewien zapas. Czyli było to przynajmniej 10 do 12 ton. Zniknął kokpit, tak jak już też mówiliśmy, zniknął cały środek tego samolotu. Nie było żadnych foteli, nie było żadnych rzeczy osobistych, nie było cateringu. No niczego nie było po prostu. No i oczywiście nie było również w pierwszym momencie żadnych ofiar, chociaż pan Sasin, który tam rzekomo był na miejscu, widział jakiegoś człowieka bez głowy w swetrze. Przepraszam za brutalne szczegóły, ale on tak samo opowiadał przed zespołem parlamentarnym. Widział jakąś kulę ciała zbitą na czele, na wierzchołku, której widać było ciało jakiegoś człowieka bez głowy i to w swetrze. I bardzo wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł lecieć na tego rodzaju obchody w swetrze. No, ale wszystko możliwe. W każdym razie tego jego obrazu nikt inny nie potwierdził. A poza tym z osób, które tam na tym lotnisku czekały i też powinniśmy o tym chyba sobie powiedzieć, kto tam czekał, każdy miał swoją inną zupełnie wersję zdarzeń, prawda? Każdy to inaczej przeżył, inaczej widział, ale nikt nie zobaczył, ani nie usłyszał tego, żeby 80-tonowy samolot uderzył w ziemię. Opowieści ludzi, którzy oczekiwali tam na lotnisku, no są wzajemnie sprzeczne, nie zgadzają się w szczegółach. Są tak dalece, rozbieżne, że wręcz można wysnuć przypuszczenie, że ci ludzie albo konfabulują, opowiadają rzeczy, które są niezgodne z prawdą, albo byli w kilku miejscach, albo o różnej porze byli w tych miejscach. No bo tak dalece się te, te relacje nie zgadzają. co do czasu, co do okoliczności, co do obecności innych osób. No, tu mamy no, przykładowo nie zgadza się na przykład relacja pana Zasina i ambasadora Bara, którzy którzy rzekomo jechali jednym samochodem i każdy z nich opowiada, co innego to znaczy. Ambasador Bar mówi, że nie jechał z Sasinem samochodem. Na przykład. No, on powiedział, Ale... że go w ogóle poznał, tego ranka dopiero. Tam w samochodzie u Bara miał być nie Sasin, a Wierzchowski, podopieczny pana Sasina i pracownik kancelarii prezydenta. Tyle, tyle tylko, że ani pan ambasador Bar ani jego kierowca, pan Kwaśniewski, którego nazywam inspektorem Kluzo, nie zauważyli pana Wierzchowskiego, który miał być w tym samochodzie. Bardzo szybko wsiadał może, tak. bo nie jest szczupły, szybko, szybko się porusza. Ja jeszcze wypuściła mnie ten moment. Otóż myśmy, my już jesteśmy teraz na tym lotnisku i mamy mówić o ofiarach, ale mówiąc o ofiarach, z, chciałam jeszcze wspomnieć o całej serii rozmaitych przedziwnych informacji, które miały uwiarygodnić ten lot, że on się w ogóle odbył. Jedna z tych informacji jest, że tak powiem, filarem wiary pana posła Macierewicza w to, że ten lot się odbył. Mianowicie chodzi mi o telefony z pokładu samolotu. Ten samolot miał trzy satelitarne telefony tak, i stację swoją. Ty się na tym znasz, więc opowiedz nam. Ja, ja wiem coś na temat tej typowej instalacji do rozmów komórkowych, czyli stacja bazowa tam zainstalowana. Jest to do rozmów komórkowych. Stacja bazowa łączności satelitarnej to znaczy osoby, które wsiadały na pokład mogły używać swoich komórek przez tę stację bazową i dla nich to wyglądało tak jakby mieli wszędzie zasięg Oczywiście, ponieważ, nie. przepraszam, znowu ci wpadnę słowo, ale panuje takie powszechne przekonanie, że na pokładzie samolotu nie wolno telefonować. Ja już od x lat telefonowałam z pokładów samolotu zupełnie legalnie i nikt mi nikt nie zwracał żadnej uwagi na ten temat, ponieważ jak mówisz, właśnie dlatego, że samolot posiada swoją stację bazową, tak? No to, to jest stacja bazowa tak samo jak każda stacja bazowa na przykład w supermarkecie. No to, to jest, tam już podchodzi się, czy będąc w pobliżu, komórka tę stację znajduje, loguje się do niej i, i, i może nawiązywać komunikację. No, po prostu akurat w samolocie ta stacja łączy się z satelitą i dalej dopiero z satelity istnieje komunikacja dalej z ziemią czy z jakąś siecią. No to nikogo to tak naprawdę nie interesuje i ten, użytkownik tego nie widzi. Tej różnicy, że, że jest akurat w powietrzu. Tak? Po prostu ma zasięg, to, to, to używa. Zresztą takie same systemy są instalowane na przykład w metrze, gdzie przy, w normalnych warunkach użytkowania nie można byłoby ustawić anten radiowych, które by obsługiwały ruch skutecznie. Ze względu na szybkość jazdy metra i ze względu na gęstość pasażerów, którzy się tam znajdują. Wobec tego, żeby było wygodnie, bez zakłócenia można było używać sprzęt elektroniczny, właśnie szerokopasmowe telefony. No, są stacje bazowe po prostu zainstalowane w pociągach i można zwyczajnie telefonować bez, bez żadnego problemu i również łączyć się z internetem. No właśnie i podobno z tego telefonu satelitarnego telefonował o godzinie 8.20 pan prezydent Lech Kaczyński. O 8.20 jednocześnie do trzech osób, mianowicie do swojego brata, do swojej córki, i jeszcze do lekarza w klinice, który opiekował się jego matką. Wszystkie, wszystkie te telefony miały jedną cechę wspólną z tego, co wiemy, ze skąpych relacji, mianowicie, że zostały dziwnie przerwane od razu oraz nie, nie zdawały rozmówcy możliwości jakiejkolwiek sensownej odpowiedzi. Czyli tutaj mamy, ty i ja, prawda, jako fachowcy od radia wiemy, że tego rodzaju telefon, tego rodzaju rozmowę bardzo łatwo można skompilować, przyciąć i wysłać. Nie mam żadnego problemu. Wcześniej, można przyciąć wcześniej. wcześniej. Ja może jeszcze uzupełnię, mianowicie ta sieć komórkowa, która jest na, na pokładzie samolotu. Ta sieć jest włączana po starcie, no, bezpieczeństwo, po starcie, wtedy, kiedy można odpiąć pasy, Włącza się te, zazwyczaj te stacje, ona przez całą długość lotu aż do lądowania działa i czyli telefony komórkowe pasażerów widzą tę te, te sieć i, i, i mogą z niej korzystać. Czyli z, z, z łączności głosowej i także z internetu GSM, czyli można podłączyć telefon do laptopa i pracować normalnie w trakcie lotu. Ale oprócz tej cywilnej jakby sieci, bo taka jest, na tych, w tych samolotach rządowych była zainstalowana i jest telefon satelitarny stricte. Właśnie o tym mówisz prezydenckim, w telefonie, ten, który jest specjalny, on jest specjalnie zabezpieczony przed podsłuchem, bo tam te rozmowy są szyfrowane i on rzeczywiście, ten telefon jest odrębny, oddzielny. On ma specjalny zestaw, tak zwaną słuchawkę. Tam są bodajże dwa, dwa telefony takie bonęckie, szyfrowane i centralka, ta, ta, która się łączy z satelitą, bodajże to jest sieć Iridium, która to obsługuje, to jest wydzielona, wydzielona instalacja. Czyli były dwie instalacje telefoniczne, ta cywilna GSM, normalna, komórkowa oraz sieć prezydencka, czyli ten telefon prezydencki, który my mówimy, że ten satelitarny, przez który on rzekomo rozmawiał. I to są różne sieci, one działają niezależnie. Czyli były dwie, dwa rodzaje łączności telefonicznej z samolotem, poza innymi. Łącznościami, które również były, są zamontowane w tym samolocie ze względów wojskowych, bo to, to, to była jednostka wojskowa, która miała swój kanał jeszcze łączności, być może nawet nie jeden, niejawny z dowodzeniem, ze środkiem dyspozycyjnym i z, z ochroną, czyli z, z ochroną kontrwywiadowczą. SKW na pewno miała tam jakąś łączność podstawą działania obecnie jest, żeby w ogóle coś zrobić, to trzeba wiedzieć, co się dzieje, tak? No tak, ale telefony to jest osobna tajemnica, słodka tajemnica prokuratury. W każdym razie sensacją były informacje na temat telefonu pana Leszka Deptuły do żony, który podobno na tle jakichś trzasków miał krzyczeć Asiu, Asiu do swojej żony co się miało nagrać na jej mobilboksie. Potem okazało się, że, ten, że prokuratura stwierdziła, że telefonu nie było wcale. Później prokuratura, nie wiem która, czy wojskowa, czy cywilna, bo były rozmaite informacje, mówię teraz z pamięci, stwierdziła, że telefon ten został wykonany z terytorium Polski i nie przez pana Leszka Deptułę, po czym w rezultacie w ogóle ten telefon, zresztą to przede wszystkim ten telefon bardzo szybko zniknął z jej mobilboxu, sam z siebie jakoś tak. Był jeszcze telefon pani Tomaszewskiej do męża, że są w samolocie i to też był dziwny telefon, o którym opowiadał jej mąż, ponieważ nie dawał mu szans na odpowiedzi i w ogóle brzmiał dziwnie. Do tej pory nie mamy tych telefonów. Niektórzy, niektórzy członkowie rodzin rzekomo otrzymali aparaty telefoniczne, ale w większość właściwie nie, prawda? No i aparaty telefoniczne generałów, pracowników Kancelarii Prezydenta czy też pana prezesa Narodowego Banku Polskiego Skrzypka i tak dalej, i tak dalej, te telefony zdaje się zniknęły lub też ich linki zniknęły. Tak. Nie wiem, może telefonów mhm. nie ma i nie mamy widoków, żeby je odzyskać. Ja może wrócę do, do, do tej rozmowy kardynalnej o tej 8.20. Załóżmy, że są pomyłki, że tam w odstępach kilkuminutowych te, te rozmowy były wykonywane. Byliśmy do tej najważniejszej, czyli rozmowy z bratem tak zwanej. Otóż jeżeli była to rozmowa bierna, to znaczy polegająca tylko na relacjonowaniu jednej strony, załóżmy, że ten pasażer, że samolot coś mówi, tak? a, a druga strona słucha i zadaje tylko skąpe pytania, a tak ta e, rozmowa przebiegała, to znaczy, że prezydent relacjonował coś bratu, to co wie, co się nowego dowiedział. Mhm. No radzi a, mu o godzinie 8.20, żeby się położył, bo się rozsypie, rozpadnie. rozpadnie. Tak. Połóż się, bo się rozpadniesz. Ale ja mówię o tym, że o sposobie rozmowy. Czyli jeżeli rozmowa tego typu jest, następuje, czy nie jest to dyskusja, żywa wymiana zdań i opi zasięganie opinii, tak? tylko jest to relacja pewnych zdarzeń i tak dalej, to można taką rozmowę obecnie bardzo łatwo skonstruować z materiałów wcześniej nagranych, o, autentycznych. To bo o jest... tym mówiłam wcześniej właśnie. że Dobrze to... z, z odcinków rozmów wcześniejszych można skompilować więcej są systemy na bieżąco umożliwiające kompilację takich rozmów z różnych kawałków przy użyciu komputera. Czyli jakby się tutaj kieruje rozmowę naciskając na ekranie różne scenariusze i komputer wybiera z katalogu tego, co ma i po prostu odtwarza, czy jakby składa to na bieżąco. Ale i to istnieje i to jest nietrudno coś takiego skonstruować. Są takie systemy używane. Czyli, że można skutecznie udawać, że ktoś prawdziwy mówi, tak, po drugiej stronie, a tak naprawdę mamy do czynienia z maszyną. Znaczy, nie do końca, bo maszyna tylko wybiera te różne kawałki rozmów potrzebne nam do, do, do udawania, że, że to jest prawdziwy rozmówca, tak. Ale i technika poszła o wiele dalej już. Istnieją autentyczne systemy, prawie w 100% komputerowe, czyli sztuczna inteligencja. Powierający na tym, że yy, można generować bardzo wiarygodny dźwięk, czyli to się nazywa synteza głosu, naśladujący konkretną osobę. Czyli można kazać komputerowi mówić czy czytać tekst zadanej osoby, i słuchacz, nawet ten znający tę te, te, te osobę dobrze, nie odróżni komputera czytającego, na, naśladującego tę osobę, i żywej osoby. No różni, że to jest podróbka i technika poszła jeszcze dalej. Są systemy działające w obie strony, to znaczy, komputer obecnie potrafi rozpoznawać głos, zamieniać go na bieżąco, na tekst Komputer, to się nazywa rozpoznawanie mowy, voice recognition, zamienia to na tekst i ten odczytany tekst z powrotem, na przykład po obróbce, można kazać komputerowi odtworzyć w tym samym momencie, innym akcentem, inną, innym głosem, czy na przykład kobiecym, czyli tak jakby kazać na sam tekst mówić innej osobie. O, do czego zmierzam? Że po drugiej stronie komputera może być lektor, czy inteligentny słuchacz, który mówi do mikrofonu, komputer rozpoznaje jego mowę, zrobi z tego tekst, ten tekst jest przetwarzany przez ten sam komputer ob albo obok drugą jednostkę, i ta druga jednostka, tę mowę, czy ten tekst, przekształca na mowę ludzką, udającą konkretną osobę. Czyli ja mówię do mikrofonu, komputer to rozpoznaje, i na przykład mówi głosem pani mieszka mieszkow jurkiewicz Gdyby to była bajka, gdybym ta, o takich rzeczach nie czytał i, i, i nie był tego ciekaw, to bym w to nie uwierzył, ale powiadam, że te rzeczy istnieją, są stosowane, i potrafią oszukać każdego. Znaczy, nie tylko zmontowany dźwięk, tak jak mówimy tutaj, my, laicy, że możemy sobie zmontować rozmowy z iluś tam podsłuchanych rozmów. Tak? Nie. Gorzej. Można dzisiaj skutecznie udawać wybraną osobę, i jest to rutynowo czynione przez niektóre wywiady. No to jest pełen matryks już, ale wiesz, w tym przypadku znowu ktoś coś spartaczył, dlatego że te trzy rozmowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego o godzinie 8.20 do doktora Smoszny w sprawie a, zdrowia mamy, y, do córki y, i do brata. Wszystkie te trzy rozmowy zostały nadane o tej samej godzinie. Przynajmniej takie są informacje podawane do, y, dotychczasowo w mediach. Y, to są y, takie sprawy, które fachowcy, że tak powiem, którzy zajmują się nimi, powinni się zajmować jakoś niechętnie na ten temat mówią. Co prawda, jak wspomniałam już, pan przewodniczący zespołu parlamentarnego do sprawy wyjaśnienia tejże katastrofy wspiera się bardzo na tym, na tym fakcie że rzekomej rozmowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego z bratem o godzinie 8.20, ale już nie analizuje tego problemu, o którym przed chwilą wspomniałam. No ale cóż, może powstanie jakiś inny zespół bez, lub też... Komisja, która do tego wróci, albo może kiedyś w przyszłości, kiedy przypadek zostanie na nowo analizowany przez uczciwych i suwerennych prokuratorów, to może będzie to też pewien ślad. W każdym razie, jak już mówiliśmy, te telefony, w ogóle same telefony z kartami, same aparaty telefoniczne i wszelkie inne rzeczy osobiste, jak karty bankowe, czy też zegarki i tak dalej, nawet jeżeli w pewnej w pewnej części zostały rodzinom oddane, to też nie wzbudzają zaufania, prawda? Chociażby karta, dowód osobisty pana ministra Tomasza Merty to też była taka sytuacja, że znalazły znalazł się nagle dwa identyczne dowody osobiste, przy czym jeden nadpalony. I ostatnio czytałam tak. zdaje się wczoraj informację, że okazało się, że nadpalony on został w msz -cie. Tak, to było wcześniej, przed kilkoma miesiącami ta sprawa była i... Okazuje się, że, znaczy, jedna z, z, z, z pracowników MSZ stwierdzał, znaczy tak zeznał, że, i te informacje wyciekły, że te, te, te dokumenty miały być zutylizowane w MSZ, znaczy w kotłowni u nich. Miały zostać spalone znaczy dokumenty i inne rzeczy, bo zostały uznane za, że zagrażają bezpieczeństwu epidemiologicznemu. Kłopot w tym i śmieszność polega na tym, że w MSZ nie ma kotłowni. Więc jest pytanie, gdzie je spalono. No to jest zagadka nie do rozstrzygnięcia, bo nawet jeżeli tak odgłównie tam było i faktycznie jakiś palacz tam te dokumenty palił, a ktoś z podświeceniem życia je ratował, no to nadal nie tłumaczy jakby do tego doszło, że pojawiły się nagle dwa dowody osobiste, identyczne. No? Więc ktoś musiał któryś sfałszować prawdopodobnie, jeżeli nie obydwa są fałszywe. A jeszcze śmieszniejsza teza, na której ja byłbym skłonny się przychylić, jest taka, Istnieje możliwość, że obydwa te dowody są autentyczne. I faktycznie to, to, istnieją takie możliwości. To znaczy, co ja mówię, że, jak to nie fałszywe. I no tak, niektóre dokumenty są wykonywane po prostu w kilku egzemplarzach. Są oryginalne. Bo można wykonać dwa dowody osobiste. Znaczy, wytwórca jest w stanie to zrobić, tak? Państwo ma takie możliwości. Nie tylko fałszywe dowody albo na, na fikcyjne osoby, bo to też rutynowo jest wykonywane. Wszystkie państwa świata mają dla swoich służb specjalnych takie dokumenty uwiergadniające na osoby faktycznie istniejące i na osoby fikcyjne. Dowody osobiste, numery PESEL, numery NIP i tak dalej, numery. Dokumenty osobiste to najważniejsza sprawa w tworzeniu fikcyjnych person, prawda? musi mieć jakieś dokumenty, żeby w ogóle móc istnieć dzisiaj, w dzisiejszym świecie, otworzyć konto w banku albo kupić kartę telefoniczną nawet, czy założyć rachunek telefoniczny, czy wynająć mieszkanie, czy cokolwiek. Więc jest taka możliwość, że również że tu mamy do czynienia nie, nie z fałszerstwem Rosjan, ale być może fałszerstwo było po naszej stronie. Znaczy były na przykład dwa, były tworzone dwa komplety dokumenty dla tych osób w delegacji. Ja jeszcze, tylko uzupełnię, jeszcze tylko uzupełnię, to jest bardzo ciekawe co ty mówisz, oczywiście przypomina mi tą sytuację 11 września 2001 w Nowym Jorku, gdzie na miejscu spalonych i zawalonych wież nagle znajdował się dowód, paszport rzekomego arabskiego terrorysty w nienaruszonym stanie, prawda? To też jest taki obraz, który mam gdzieś tyle głowy. Ale przypomniało mi się tutaj, że jeszcze w sprawie tych telefonów, że Rosja oddała podobno polskim prokuratorom 122 telefony komórkowe należące do ofiar katastrofy. Natomiast te trzy, bo to były trzy aparaty telefonu satelitarnego, jeden był na kablu, a dwa były bezprzewodowe, dosyć duże i mocne, że te telefony w ogóle się nie zachowały. Nie, no nie znamy. Szyf... To są te szyfrowane, o których wcześniej wspomniałem. Specjalnie chronione, bo one były specjalnie wykonane i, i one też mają specjalne funkcje. Tak? Można się, należy się domyślać, że ta łączność miała wszystkie certyfikaty natowskie. A poza tym, na początku lutego, przed rokiem, w naszym dzienniku była, był artykuł na temat śladów ingerencji po 10 kwietnia. w. Właśnie w telefony ofiar. To też jest bardzo dziwne, ale oczywiście ten przypadek 10 kwietnia składa się wyłącznie z dziwności, dlatego już się nie dziwimy. W szeregu tych telefonów podobno istnieją zapisy uruchamiania ich po 10 kwietnia. I zostawmy to bez komentarza. Na nieszczęście wiele osób to potwierdziło. To znaczy, to nie jest relacja jednej, jednej osoby, która tak twierdzi. Mm. Kilka osób stwierdziło, że były po otrzymaniu tych, mają w historii chociaż połączeń telefonu, tak, że ślady kasowania danych i tak dalej, ingerencji w ich zawartość, ale też ślady ich włączania kilkukrotnego po, po 10 kwietniu. I dotyczy to również nie tylko telefonów, ale i laptopów, które niektórzy mieli ze sobą oraz aparatów fotograficznych. Tak jest, czyli wszyscy, sprzęt elektroniczny, który powrócił, jest to niewielka część, ale cały ten sprzęt elektroniczny, który powrócił, ma ewidentne ślady i tak powiem, ich badania aktywnego? Ktoś w nich grzebał? Zachowały się zegarki niektórych ofiar, niektóre, co cenniejsze, zginęły bez śladu, a niektóre się zachowały i na godzinę, którą pokazują, co prawda to o niczym nie świadczy, ale te godziny są różne. Na przykład zegarek generała Błasika zatrzymał się na godzinie 8.38. Myślę, że chodzi o czas Polski, bo nie przypuszczam, żeby Generał Własik podczas jednodniowego wylotu, jednodniowej delegacji miał przestawiać godzinę. Tym bardziej, że tego dnia w ogóle przestawiano w Rosji godzinę, przypomnijmy, a w Smoleńsku w ogóle obowiązywał jeszcze inny czas. U generała Gongora była to godzina 11.58, co podała jego żona. U pana Kochanowskiego na przykład 20. U doktora Lubińskiego, który był doktorem przybocznym prezydenta Kaczyńskiego, z gary cały czas chodził. To są takie detale, ale wróćmy teraz do sprawy, jak wyglądały, jak ciała ofiar i w jakim miejscu zachowały się na tej maleńkiej łączce, bo powiedzmy sobie jeszcze raz, to miejsce, gdzie rzekomo rozbił się ten wielki samolot, właściwie miało tylko długość tegoż samolotu, czyli ile tam, 130 czy 150 metrów, prawda? Najdłuższy szacunek, który możemy tutaj zastosować, to jest 150 na 70, tak. około metrów. Najmniejszy to jest tak. 100 na 50. I na tym maleńkim obszarze, porośniętym jakąś, jakimiś samosiejkami i wysuszonymi trawami, leży nagle rozsypany jakieś ilość jakiegoś złomu z bardzo obfotografowanymi kołami sterczącymi do góry. I poza tym rzekomo mają się tam znajdować zwłoki ofiar pasażerów tego samolotu. Tymczasem ciało naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego znaleziono dopiero o godzinie 17:30 naszego czasu. Jak to jest możliwe? Przecież prezydent powinien mieć i miał rzekomo chip, który natychmiast umiejscawia jego posiadacza. Tymczasem znaleziono nagie, zaznaczam nagie, co też jest kolejnym zdziwieniem, nad którym przechodzimy już do porządku dziennego, bo nic nas nie dziwi. Znaleziono ciało Pana Prezydenta o godzinie 17.30. Niektórzy świadkowie mówią, że tam jest tak strasznie, że ludzi wyrwało z ubrań. To sugeruje, że była eksplozja. Ona była tak potężna, że ludzie wyskoczyli tu jedynie tak prezydent, wszyscy nie byli ubrani. No tak, ale ten sposób narracji, tak, czy te, takie opowieści bajeczne, one się kłócą nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale z doświadczeniem, bo takich, przy tego typu wypadkach nigdy nie dochodzi do ogołocenia zwłok. Owszem, jeżeli ofiary są w samolocie, tak, i on wybucha, Dochodzi do, do różnych e, częściowo do uszkodzenia, różnych uszkodzeń mechanicznych i też dekompletacji ich ubrania, czyli na przykład niektóre marynarki są e, porwane tak, z wierzchu, czyli są pocięte odrobinę, tak, czy są, mają uszkodzenia mechaniczne na, na darcia tak, ze względu na naprężenia, które występują, ale ofiary nie są ogłocone, no bo osoba. Siedząca na fotelu, nawet nie przypięta, w wyniku jakiejkolwiek, gdyby to nie było eksplozji wielkiej siły, nie może być w trakcie tego, tej eksplozji ozebrana. Tym bardziej osoba przypięta w pasach. Tym bardziej osoba w fotelu lotniczym. Nie ma takich przypadków w historii lotnictwa, żeby samolot spadł nawet 10 kilometrów. Były przypadki dekompresji na, na wielkiej wysokości, i samolot z tego powodu spadł na ziemię wprost po kilku minutach i ofiary wszystkie są przypięte w, w fotelach. Oczywiście duża część z nich w wyniku kolizji nie żyje, ale też nie wszyscy, bo okazuje się, że nawet w przypadku dekompresji, braku tej kolosalnej różnicy ciśnien i tak dalej, połowa na przykład, przeciętnie połowa przy takim wypadku pasażerów przeżywa. I samolot jest całkowicie zrozgotowany. Wszyscy pasażerowie są w fotelach, tak? Przypominam, połowa z nich nie żyje. Część z wyobrażeniami mechanicznymi, część z powodu zawału, uduszenie się tu w czasie właśnie do, do zmiany ciśnienia. Tak? Natomiast duża część żyje. I wszyscy są ubrani. Natomiast tu następuje eksplozja i i podobno ludzie są tam rozebrani. To jest po prostu niewyobrażalne. Do takiej, takiej wypadki no się nie wymożają. Nie wiem, kto był jeszcze rozebrany, bo widziałam tylko na zdjęciach bardzo wymownych i drastycznych w Superekspresie mundur generała Błasika. Mundur, jak wiadomo, mundury w ogóle szyje się z bardzo mocnych materiałów. I ten mundur miał wyrwane ramię całej, był okropnie poszarpany, brudny do tego stopnia, jak opowiadała sama pani Błasi, że nie można było go wyprać. Sama myśl o tym, że ona się zabierała za pranie tego munduru, który przecież jest dowodem w sprawie, powinien być przynajmniej, to już w ogóle dostaje gęsiej skórki na tą myśl, więc pani generałowa dała ten mundur do czyszczenia i mimo to nie odzyskał on swojego koloru. Mianowicie zrobił się czarno-buro-szary, czyli jakiś jakby środek chemiczny musiał mieć na to wpływ, ale poza tym miał wyrwane, generalskie dystynkcje, oberwane pagony, oderwane guziki i tak dalej. No więc bardzo dziwne byłoby, żeby istniała taka broń, która w ten sposób uszkadza mundur. Ja przypomnę, że nie tylko generał Błasi został tak potraktowany, wszyscy generałowie tak zostali potraktowani. Znaczy ich mundury noszą ślady świadomej dewastacji, właśnie w postaci tych dystynkcji, które są wyrwane, no nie trzeba wybitnej inteligencji, żeby stwierdzić, że to było działanie celowe i świadome. Jeżeli chodzi o mundury pilotów Arkadiusza Pratasiuka i Roberta Grzywny, mimo że nie udało się ich zidentyfikować podobno, identyfikowano ich ciała po, według DNA, okazało się, że rodziny otrzymały czyste mundury, bez żadnych uszkodzeń, za to przesiąknięte zapachem paliwa samolotowego. To też jest dziwne. No, to jest kolejna zagadka chemiczna, bo ja przypomnę, że nafta lotnicza, czyli kerozyna, to jest rozpuszczalnik dobry, który jest zalecany przez niektórych chemików i też gospodynie domowe do czyszczenia plam. Ustych zwłaszcza. Nafta bardzo dobrze wywabia niektóre plamy chemiczne po farbach, na przykład po farbie dułkarskiej i nie zostawia potem śladów. Dlaczego? Nafta wyparowuje. I dosyć szybko to się dzieje, to znaczy przez pewien czas czuć ten zapach. To wie każdy kierowca diesla, że nawet jeżeli się pobrudzi to przy nalewaniu paliwa, czy mu na spodnie, ten zapach będzie się utrzymywał przez jakiś czas, ale zwłaszcza jak jest gorąco w lecie, on wyparuje i i spodnie będą czyste. No więc ja chciałabym później do tego, już w naszej rozmowie wrócić do tego zapachu, ponieważ mam na ten temat swoją koncepcję, którą omawiałam również z chemikami, ale jeszcze tutaj zobaczyłam w notatkach notatkę dotyczącą pana Aleksandra Szczygło, który miał przy sobie, przypomnijmy, kody i pieczęcie również prezydenta, dlatego że prezydent wyjeżdżając gdziekolwiek musi w pewien sposób mieć zabezpieczone wykonywanie sw swojej funkcji. Ciało zidentyfikował brat Edward Szczygło, który do dziś nie otrzymał portfela i srebrnego zegarka marki Longines. Ja to specjalnie wymawiam po polsku, żeby było to dla wszystkich zrozumiałe. Wartego kilka tysięcy złotych. Mówi on, Powiedział on w wywiadzie, nie wierzę, że zegarek został zniszczony podczas katastrofy, bo ciało brata nie było zmasakrowane. Zachowała się nawet paczka papierosów w jego kieszeni. Ciało nie było zmasakrowane, ale jednak musiała jego rodzina przeżyć powtórny pogrzeb, bo okazało się, że nie wiem na jakiej podstawie zresztą oceniano to ciało, bo przeważnie identyfikacje następowały wyłącznie na podstawie zdjęć. Pokazywano rodzinie w Moskwie po prostu zdjęcie. O tym jeszcze też może powiemy za chwilkę, ale okazało się, jeżeli chodzi o pana świętej pamięci Aleksandra Szczygło, nie miał nogi. I ta noga została znaleziona po tym i dołożona to do szczątków pana szczegło, Także rodzina musiała mieć miesiąc później urządzać drugi pogrzeb. Ja mam tylko małą propozycję, bo w związku z tym, że jest lista rzeczy, które za chwilę będziemy omawiać ona się za chwilę, za chwilę wydłuża. <śmiech> mam propozycję, że może Zostawimy to na następny raz. O, no, może tylko dokończmy jeszcze jak, jak wyglądała na przykład um, Stewardesa Justyna Moniuszko. Ranka na głowie wyglądała jakby spała. Podobno pan prezes Kurtyka również według świadectwa żony wyglądał jakby spał. Natomiast Natalii Januszko nie udało się zidentyfikować. Dużo sprzeczności również przyniosły oceny stanu ciała świętej Pamięci Marii Kaczyńskiej. Pani Kopacz opowiadała nam, że ciało udało się zidentyfikować wyłącznie na podstawie wygrawerowanej obrączki. Tymczasem jej brat dwa dni potem zobaczył, ją, zobaczył ciało pani prezydentowej w dobrym stanie. Same sprzeczności, zupełnie nie można tego wszystkiego zrozumieć, gdyby się chciało to oceniać według normalnych procedur i doświadczenia dotychczasowego w takich przypadkach jak katastrofa. Jak Państwo sami słyszycie, drodzy słuchacze, temat jest bardzo skomplikowany i całkowicie spowity mgłą. Wątpię tylko, czy to akurat smoleńska mgła. W następnej rozmowie będziemy go kontynuować. Zapraszamy Państwa w takim razie do słuchania nas niebawem, za dzień dwa. Tymczasem do usłyszenia mówią mój rozmówca Zezoro. Może coś powiedzieć? Zezoro może się pożegnać. Żegnamy się chwilowo, nie na długo i Joanna Mieszko w piórki. Do usłyszenia.